Chciałbym tutaj kilka słów y, powiedzieć o y, misji ogólnie pojętej. Nie wiem, czy to do Was dotarło, czy nie, y, ale misji w kontekście y, takim pełnym, czyli od Jerozolimy przez Judę, Samarię, do, aż po krańce świata, żebyśmy sobie w ten sposób o tym myśleli, jak ja będę mówić. Ale żeby też dotrzeć do tego momentu, znaczy właściwie dlaczego ja tutaj jestem i skąd się wziąłem, to chciałbym kilka słów o, o mojej, drodze m, powiedzieć i e, jak to się stało, że tutaj stoję przed Wami. E, brat Adam może mnie pamięta z, z okresu, kiedy miałem to już zamierzchłe czasy, kiedy miałem 19 lat. <grym>, Kiwa głową, że tak. E, I właściwie ja tak, jak dzisiaj myślę o tym, o tym temacie misji, kiedy to mi się dziś zaczęło w głowie czy w sercu pojawiać, to to, to się cofam do tamtego momentu. Wtedy w naszym zborze, jeszcze wtedy na Menonitów chodziłem, znaczy do zboru przy, przy ulicy Menonitów, służyła grupa misjonarzy z organizacji Operation Mobilization OM z różnych części świata przez jakiś rok czasu i oni byli współorganizatorami takiej akcji w której ewangelizacyjnej na terenie Polski w różnych miastach, gdzie się zjeżdżali ludzie z całego świata wolontariusze, byli na Węgrzech na szkoleniu, jeśli dobrze pamiętam, kilkudniowym, czy tygodniowym, takim praktycznym odnośnie ewangelizacji ulicznej, jakieś narzędzia, żeby przećwiczyć i potem grupki się rozjeżdżały po, po różnych miastach i <tuszykł> ja w ogóle siebie nie, nie widziałem w tym temacie zupełnie takiej ewangelizacji, a już ty najbardziej, znaczy na pewno nie ulicznej i publicznej i Wtedy jeden z braci, tych misjonarzy, starszy brat, który, który tam w Gdańsku mieszkał, spędził ze mną może z 50 minut na rozmowie i przekonał mnie do tego, żeby pojechać na tą ewangelizację, już tam nie wnikając w szczegóły. Ja od tego momentu to jakby widzę to rozwijające się pragnienie i myślenie o misji w moim życiu. I później przez lata... Miałem możliwość być zaangażowany w te tematy, w zborze, właśnie w Gdańsku. W różny sposób. Na przykład jednym z, z owoców takiego, tej, tej pracy była, było przez ileś lat, grupy wysyłane do, na Białoruś, na, na obozy dziecięce młodzieżowe. Potem ożeniłem się zacząłem pracę zawodową, żeniłem się, pojawiły się dzieci i gdzieś byłem zaangażowany w, w różny sposób w zboże, w służby i te tematy misyjne trochę odeszły na bok. Z jednej strony dlatego, że ludzie się porozjeżdżali, ci z którymi miałem wcześniej kontakt po różnych, w różne kierunki. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, życie takie zwykłe, praktyczne też, też mnie złapało. A miałem jako. Właściwie od, od kiedy pamiętam, moją wielką miłością było latanie. Ja miałem takie pragnienie, żeby zostać pilotem misyjnym. Pilotem zostałem, ale już misyjnym nie, to mi się nie udało, tego się nie udało zrealizować, czy nie, nie doszło do tego z różnych powodów. I przesuwając się szybko do, do przodu w czasie, jakieś 6 lat temu taki powiedzmy troszeczkę trudniejszy czas miałem duchowo też stwierdziłem, że muszę z, na chwilę zrezygnować z, różnych, z różnego poziomu zaangażowania w, w zborze żeby poukładać swoje życie duchowe i, i odpocząć jakoś i, i to trwało to, to może było nawet 10 lat temu to trwało jakiś czas ale Bóg mnie tak nie zostawił, bo myślę, że, że wiecie, że jak się tak zostawi służbę, tą aktywność, to, to potem człowiekowi jest tak dobrze, że właściwie już czasami się nie chce wracać do niczego i Bóg mnie tak nie zostawił i skracając to, poukładał moje życie duchowe, uzdrowił mnie fizycznie. I to błogosławieństwo, które otrzymałem to nie było wszystko, bo jeszcze mi do tego bardzo mocno zaczęło grać znowu w duszy, Ten, zaczęły grać mi te tematy misyjne. Ja zacząłem czytać mnóstwo książek wtedy, jedna po drugiej, bo chciałem się dowiedzieć jak dzisiaj współczesna misja działa, co jest do zrobienia, jak, jak to wygląda praca na polu misyjnym. i Ponieważ już byłem, powiedzmy, blisko wieku średniego, to stwierdziłem, że to chyba już trochę za późno, żeby wyjeżdżać. Miałem dzieci małe, czy może już nie takie małe, ale żonę i to, to było troszkę trudniej niż będąc kawalerem gdzieś pojechać. Więc pomyślałem sobie, że chciałbym chociaż na dwa, 3 tygodnie pojechać na, na taki krótki wyjazd misyjny, żeby zakosztować tego życia na, na polu misyjnym pracy i zobaczyć jak to jest. No i tak jak mówiłem, zacząłem się od strony teoretycznej przygotowywać. Najpierw to mnie po prostu wciągało, i interesowało, a z drugiej strony zacząłem szukać tej możliwości. I to był bardzo frustrujący proces, bo właściwie gdzie się nie udałem, oczywiście zacząłem od internetu, różnych znajomych i gdzie tylko słyszałem jakieś ciekawe możliwości, to Wszędzie były pozamykane drzwi, drzwi w różny sposób, między innymi też później trafiłem, że właściwie miałem bilety lotnicze w ręku i miesiąc później się rozpoczął COVID, eee, także nigdzie nie poleciałem, eee, ale i to trwało dosyć długo, bo to chyba nie wiem z półtora, dwa, dwa lata może mi to zajęło, takie próby z półtora roku może i ale... w tym w tym momencie, jeszcze przez ten czas zauważyłem, że ja właściwie jestem osamotniony w, tym, w tych swoich próbach czy w tych swoich marzeniach i w zborze nie za bardzo miałem z kim rozmawiać na ten temat, czy jakby ludzie mnie nie rozumieli, ja to wyraźnie czułem. W Polsce ciężko było znaleźć, że właściwie nie było żadnej organizacji misyjnej, z którą mógłbym pojechać, albo były to takie bardzo skromne działania bez jakichś bez zaplecza większego i taka trochę w mojej ocenie wtedy partyzantka. I dotarło do mnie, że, że zaczęło się we mnie rodzić pragnienie tego, żeby ludzie zaczęli mnie rozumieć w moim zborze. I w międzyczasie też udało mi się nawiązać kontakt z człowiekiem z Czech, z bratem z Czech, który dzisiaj jest moim serdecznym znajomym jest dyrektorem w jednej z organizacji misyjnych, o której jeszcze wspomnę. I on, to jest taki bardzo energiczny człowiek i on mnie zaprosił do, do uczestnictwa, żeby bycia członkiem w tej, w tej misji, a dzisiaj jestem członkiem misji S.I.M., członkiem stowarzyszonym i to też mi otworzyło dużo możliwości, mi i też naszemu zborowi, czyli ludziom zainteresowanym. ale y przez te różne kontakty, które nawiązałem, dotarłem do kolejnej organizacji. Właściwie to są ludzie, tak naprawdę, bo to organizacja to jest tylko jakaś, to jest tylko organizacja, ale za nią stoją zawsze ludzie. I skontaktowałem się, z, czy zostałem skontaktowany z misjonarką amerykańską, która mieszka w Warszawie i ona współpracuje z taką organizacją o nazwie Simply Mobilizing, czyli. Można by to przetłumaczyć, po prostu mobilizujemy. Ja tego słowa w ogóle nie znałem wcześniej w tym kontekście mobilizacji misyjnej. Dzisiaj już wiem, co to znaczy, ale wtedy nie miałem pojęcia, że takie słowo funkcjonuje. I ta organizacja Simply Mobilizing to jest tak naprawdę kilka osób zatrudnionych gdzieś tam na pełne, etat czy na pół etatu w Filipinach. Także nie wszystko, co dobre pochodzi ze Stanów Zjednoczonych ale jakby ta siatka ludzi zaangażowanych i na w świecie, oni nie są, nie są członkami tej organizacji, tak jak, tak jak ja nie jestem, ale te kilka osób tworzy szkolenia mające na celu zwiększenie świadomości misyjnej w zborach wśród ludzi wierzących i zbudowanie biblijnego światopoglądu, pokazanie tego, że Jezus czy Bóg wykonuje, czy wykonywał dwa zadania. Jedno zadanie jest dokończone, drugie jest niedokończone. Dokończone jest dzieło zbawienia na krzyżu, tak ono się wykonało, ale dzieło głoszenia Ewangelii wciąż jest otwarte. To tak w dużym skrócie. I, i jakby wskazanie takim ludziom, jak, jak wy i ja, wierzącym, że Bóg jest tak naprawdę, to jest Boża misja i że Bóg jest na misji i gdzie, gdzie my jesteśmy, gdzie jest nasze miejsce, żeby odnaleźć swoje miejsce w tej misji Bożej. I udało się nam w zborze zorganizować jeszcze wtedy w języku angielskim szkolenie czy taki kurs, który się nazywa Kairos. Tu widzę, że wrat Paweł wyświetla już, to jest, to jest ta organizacja, której jestem członkiem misyjna. Widzicie, duża organizacja, około czterech pracowników, to może jak już mamy ten, ten obrazek na ścianie, to ja powiem kilka słów na ten temat, zmieniając temat. To jest misja wiary, czyli ci pracownicy nie są zatrudnieni, oni są finansowani przez zbory, przez ludzi wierzących. Sześć kontynentów, siedemdziesiąt krajów ponad pracują w krajach, w których Ewangelia jest dostępna, pracują w krajach, w których jest bardzo trudny dostęp do Ewangelii. To tak ogólnie rzecz biorąc. I jeszcze może do tej, do tej misji wrócę, natomiast jeśli mogę prosić o tą drugą stronkę, to jest... To jest właśnie druga organizacja Simply Mobilizing i oni tworzą te kursy, bo to właściwie nie są szkolenia. I jakbyście chcieli więcej informacji na temat jednej czy drugiej organizacji, to, to miałem wziąć broszurki ze sobą, ale oczywiście wychodząc z domu ich nie zgarnąłem, przepraszam za to. Więc to polecam te strony internetowe, adresy później można sobie spisać. Na razie są w języku angielskim, bo mówię na razie dlatego, że SIM mm, już jest w trakcie tworzenia strona czeska i polska też. To jest w ogóle bardzo stara misja, założona w 1893 roku, jeśli dobrze pamiętam. Wracając do tego, do tego szkolenia, które mieliśmy ponad właśnie te trzy lata temu w naszym zborze po angielsku, kilka osób z grupy domowej, której byłem członkiem, wtedy się tam zgodziło czy zechciało wziąć udział w tym szkoleniu po angielsku i tak nam się to spodobało, że postanowiliśmy to przetłumaczyć na język polski. Uważaliśmy, że to jest bardzo wartościowe. To jeszcze przy też wsparcie mieliśmy pastora przy tym wszystkim i Ponad dwa lata zajął nam projekt tłumaczenia, bo to wszyscy robią w wolnym czasie po pracy. Nikt za to żadnych pieniędzy nie brał. Prawa autorskie należą do tej organizacji, więc ten projekt jeszcze nie jest zupełnie skończony, bo troszeczkę nam zostało do przetłumaczenia. Natomiast, a, <śmiech> natomiast e, przeprowadziliśmy w zeszłym roku już dwa, e, sz, dwa kursy w naszym zborze. E, pierwszy taki próbny, żeby zobaczyć jak to w ogóle zagra żeby też się samemu przeszkolić do prowadzenia tego i w, w języku polskim. Drugi już był, już taki powiedzmy, no, bardziej normalny, standardowy. Także około, myślę, że 30-40 osób, 40 wzięło, wzięło udział w tych kursach. Większość z naszego zboru, ale też kilka osób z, z Wrocławia, kilka osób ze Stargardu które przyjechały specjalnie po to, żeby się przeszkolić, żeby móc prowadzić w języku polskim te, te kursy w swoich zborach. Z spoza, spoza naszego zboru też z Gdańska kilka osób było, czy, nie pamiętam czy ktoś z Gdyni, z Gdyni. W każdym razie to jest kurs, który wymaga troszeczkę czasu od uczestników, dlatego że myśmy to przeprowadzali w takim formacie dwa weekendy intensywne i powiedzmy takie wybraliśmy długie weekendy czyli to był przełom maja, czerwca i potem listopad żeby mieć więcej czasu czyli to wyglądało tak, że dwa dni pełne plus jakiś jeden wieczór w czasie jednego weekendu i piątek, sobota i czwartek wieczór na przykład i drugi weekend podobnie zależy jaki tam dzień był wolny i do tego jest Format tego kursu jest taki, że składa się on z ośmiu sesji, które są podzielone na obszary biblijne, czyli podstawy biblijnej misji, historyczny, o tym jak jaka przedstawia historię misji, czyli działań, działań misyjnych Kościoła przez wieki, od czasów apostolskich aż do dzisiaj, strategiczny, czyli mówi o strate strategiach misyjnych, i kulturowy, bo mówimy tutaj głównie o misji międzykulturowej. I mm, jeśli chodzi o format, to jest czytanie, są a, karty pracy, czyli to, żeby sobie jakoś y, utrwalić ten przeczytany materiał. Jest, są spotkania tak zwanych grup wzrostu, czyli ki w kilka osób sobie dyskutujemy, rozmawiamy o tym, co co żeśmy zrozumieli, co przeżyliśmy, co, czego nie rozumiemy, i tak dalej. Są zajęcia specjalne, takie, żeby troszeczkę nie tylko mózgi ruszać, czy nasze umysły, ale też jakieś emocje, czy ręce. Jest czas na modlitwę, jest czas na. Jest, jest dużo treści w postaci filmów, powiedzmy około półgodzinnych, czy krótszych różnych świadectw, bardzo ciekawych historii, są prezentacje i jest też, to jest ważne, jest też czas na jakby przemyślenie tego czego w związku z tym wszystkim, co, co słyszę, Bóg ode mnie oczekuje, czy do czego mnie Duch Święty wzywa, do czego mnie Duch Święty prowadzi, tak? bo to tak naprawdę o to chodzi. Taki kurs jest tylko pewnego rodzaju wydarzeniem, ale chodzi o to, żeby miał wpływ na, na całe nasze życie, na pewne decyzje i, i ukształtowanie tego, co się dalej będzie działo. Yy, I... Dlaczego ja, to, dlaczego ja o tym wspominam, o tym kursie? Dlatego, że w tym roku znowu chcemy zorganizować, na razie, na razie mamy wstępny plan na październik, ale może jak będzie więcej chętnych, możemy to zrobić wcześniej. Chcemy dotrzeć z tym do jak największej ilości osób oczywiście. Więc czego bym od was oczekiwał, jeśli mogę czegokolwiek oczekiwać? to, że zainteresujecie się tym tematem i być może ktoś z Was albo ktoś z Waszych zborów byłby chętny wziąć w czymś takim udział. Koszt takiego kursu się sprowadza do wydrukowania materiałów groszowych opłat, które wspierają pracę tych ludzi tworzących. i Te kursy są ciągle aktualizowane, żeby miały nie były na VHS-ie tak z lat 80. nagrane, tylko, tylko y, w, z nowoczesnymi technologiami, czy docierało do, do, do młod, młodszego pokolenia. Na tej stronie możecie zobaczyć, że Kairos jest tylko jednym z takich kursów. Y, w języku polskim już teraz jest dostępny, za chwilę właściwie będzie, już startuje takie y, próbne, próbne y, podejście. Jest to jest właściwie seminarium bardziej dla pastorów i liderów, które się nazywa Interface. To jest dużo, dużo mniej obciążające, to jest tak naprawdę kilka godzin rozmów, jakiś krótki film wideo i rozmowy takie bardziej na zasadzie wymiany doświadczeń, jakiegoś mentoringu i tak dalej. Są kursy dla młodzieży dostosowane do, do ich sposobu odbioru informacji, E, niestety po polsku to wszystko jeszcze nie jest dostępne, ale teraz tak wracam do tego, dlaczego o tym mówię. Czyli jeszcze e, chciałbym właśnie prosić Was o modlitwę, o to, żebyśmy mogli z tym docierać do, do różnych zborów. Tak jak mówiłem, we Wrocławiu jest grupa ludzi, która tamten obszar y, pokrywa. My możemy gdzieś pojechać. Możemy u nas zrobić, mamy fajne miejsce w zborze, jakby ktoś chciał przyjechać. Mam nadzieję, że tutaj z, ze zboru Brata Pawła może kilka osób, może jedna osoba też będzie chętna, to zawsze będziemy się cieszyć z tego. Druga rzecz, mamy plany na ten rok, żeby rozpocząć projekt tłumaczenia kolejnych dwóch dużo mniejszych objętościowo kursów które treścią jakby nie odbiegają i celem nie odbiegają od tego kairosa, ale pozwalają na zastosowanie na przykład w grupach domowych albo są skierowane do młodzieży. Ta organizacja Simply Mobilizing też posiada szkolenie dotyczące ewangelizacji w miejscu pracy, bardzo fajne, które robiłem po angielsku naprawdę otwierające oczy, zachęcające do, do, do takiego działania, pokazujące jak bardzo wartościowa jest praca zawodowa takich zwyczajnych ludzi jak ja, czy, czy może wy, w oczach Bożych, że to ma znaczenie i że tak naprawdę to my mamy, my mamy wpływ, my jesteśmy. W, Postawionymi przez Boga ludźmi w tym, a nie innym środowisku, żeby być światłością w tamtym miejscu, żeby być solą w tamtym miejscu, żeby być świadectwem. Jeśli chodzi o, o ten szerszy aspekt misyjny, nie tylko, nie tylko te kursy, które mają zbudować taki biblijny światopogląd i doprowadzić potem do, do dalszego wzrostu, to ten. Ten wzrost tak naprawdę ma się skończyć tym, żeby zbór był zborem misyjnym. Czyli to, na czym mi zależało, jak ja myślałem o tym, że chciałbym, żeby mój zbór rozumiał moją, moje pragnienie, ale tego nie, nie było, bo nikt nie rozumiał tak naprawdę potrzeby wysyłania kogokolwiek na misję. I to jest droga od takiego zboru, powiedzmy w cudzysłowie, tak, normalnego, standardowego, do zboru misyjnego. I to, co w naszym zborze się udało w międzyczasie zrobić, czy, czy jakby taką świadomość zbudować, po to, że założyliśmy służbę misyjną, to oczywiście dużo jakby, to są takie wielkie słowa, tak za tym się kryje, kryją te działania, o których mówię. Ale w świadomości braci i sióstr, którzy przychodzą do tego zboru, jest to ważne, że coś takiego istnieje. Mamy budżet na to, czyli zdecydowaliśmy, że odkładamy pewien budżet co miesiąc właśnie na cele misyjne, także ja od was żadnych pieniędzy nie chcę bo my, my dajemy, nie, nie bierzemy na, na ten cel, przynajmniej dzięki Bogu tak na razie jest. I, e, jeszcze inne działania, czy inne obszary, w których, w których się poruszamy, które chcemy też rozwijać, to e, współpraca właśnie z tą organizacją SIM, Serving in Mission, z tą dużą misją, ona daje nam duże możliwości wyjazdów, wyjazdów krótko-długoterminowych, czyli jeśli ktoś jest zainteresowany i czuje w sercu powołanie do służby misyjnej, to to jest bardzo y, dobra organizacja. Ja znam tam ludzi z różnych obszarów, z różnych części świata, z różnych obszarów służby i tam jest naprawdę szerokie spektrum możliwości. Można jechać jako programista, można jechać jako tłumacz Biblii, jako pastor, jako ewangelista w różne części świata, gdzie kto by zapragnął i ta organizacja ma świetne zaplecze od wysłania poprzez opiekę na miejscu, organizację tego wszystkiego, zabezpieczenie strony takiej formalnej, jak różne paszporty, wizy, transfer pieniędzy itd. Oni się tym wszystkim potrafią zająć albo wspomóc w tym. Ale też wyjazdy krótkoterminowe, z naszego zboru już Dwa wyjazdy krótkoterminowe miały miejsce i w tym roku są kolejni chętni. Jakbyście chcieli więcej szczegółów uzyskać, to, to możemy porozmawiać potem po, po spotkaniu. Projekt taki, który się ostatnio pojawił, też właściwie z taki, takiego troszeczkę przypadkowego kontaktu wyniknął. Projekt wsparcia tłumaczenia Biblii z języków, konkretnego języka plemiennego w Papuji Nowej Gwinei. Tam jest z tego co wiem, przynajmniej Nowy Testament przetłumaczony po latach pracy tłumaczy Biblii na, na język plemienny gdzieś w samym środku dżungli w miejsce bez prądu, bez, bez wody bieżącej itd. i takie miejsca jeszcze są i większość ludzi jest tam niepiśmiennych i z tego powodu to tłumaczenie nie do końca spełnia swoją rolę, bo nie ma, mało jest osób, które mogą to przeczytać. I powstał pomysł, żeby oczywiście to nagrać, ale problem jest taki, że ktoś, żeby to nagrać, ktoś musi to przeczytać. Oni nie mają nawet tam dostępu za bardzo do komputerów, do technologii, nie potrafiliby tego zrobić. Więc dzisiaj mamy takie narzędzia, jak to znienawidzone przez wielu ludzi pewnie AI. I jest taki projekt, który jest projektem badawczym, bo to nie jest gotowe narzędzie, ale można wykorzystać właśnie sztuczną inteligencję do skutecznego, szybszego nie przetłumaczenia, tylko przekonwertowania tekstu na format audio w języku, który jest nieznany tak naprawdę, ale nie wnikając w szczegóły techniczne da się to zrobić przy jakimś nakładzie pracy początkowo, potem już seryjnie inne języki można próbować w ten sposób obsłużyć. Także naprawdę pole do popisu jest różne i, i brakuje tylko rąk do pracy. Także ja właściwie nie chcę tutaj więcej czasu Wam zajmować. Mam nadzieję, że to co mówiłem było choć trochę zrozumiałe i że gdzieś może w kimś zainteresowanie wzbudziło. Nie wiem czy są teraz jakieś pytania, na które może mogę odpowiedzieć szybko, bo jeszcze minutkę czy dwie mamy. Jakie to są? Najczęściej to jest kilka tygodni, tak? Czyli to zależy od, od osób czy od osoby, które by chciały jechać, bo wiadomo, że jesteśmy ograniczeni czasowo, finansowo. Ale dwa, trzy tygodnie to są takie standardowe, o których my myślimy. Natomiast nie ma ograniczeń w górę. Jak ktoś chce jechać na 6 tygodni albo na pół roku, to też można o takich rzeczach rozmawiać. Dobrze. Jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Możemy się wymienić czy telefonami, czy e-mailami, jeśli byście chcieli pozostać w kontakcie. Zachęcam do zapisania sobie tych, tych, tych adresów, być może szczególnie tego adresu Simply Mobilizing i dziękuję za uwagę. Dziękuję za zaproszenie.